Zespół Buków, spragniony konkretnych wystąpień przeciw niemieckich, wybrał spośród projektów i zamierzeń planu to, co było najbardziej w nich konkretne. Dwie piątki dwa razy w tygodniu powielały i kolportowały Polskę Ludową. Jedna piątka poszła do współpracy z grupą bojową słynnego Kota który był pierwszym działaczem niepodległościowym ściganym plakatami policji niemieckiej jako zbrodniczy Żyd. Dwie inne piątki wzięły na siebie propagandę uliczną. W tych właśnie piątkach propagandy ulicznej znaleźli się Zośka, Alek i Rudy. Gdy w końcu października 1939 roku rozplakatowana została odezwa nowo mianowanego gubernatora Franka o utworzeniu generalnej guberni, na odezwie tej w parę dni po jej rozwieszeniu nieznani sprawcy ponalepiali małe wąskie karteczki. Marszałek Piłsudski powiedziałby, a my was w D mamy. Przed tymi wąskimi skrawkami papieru Nalepionymi na żółtych plakatach obwieszczenia stawały na moment masy ludzi i chwyciwszy okiem treść, uśmiechały się i szły dalej. Szły jakoś bardziej wyprostowane, jakoś raźniejszym krokiem, mocniej patrząc przed siebie. Historycznym faktem pozostanie, że te pierwsze w Warszawie nalepki propagandowe wyszły z koncepcji i z warsztatu Rudego, i jego kolegi Jerzego Masiukiewicza, małego. Warsztat składał się z maleńkiej drukarenki zabawki, której gumowe literki mogą być złożone najwyżej w dwa wiersze. Obydwaj młodzi ludzie wraz z kolegami w podnieceniu, drukujący i rozlepiający swe karteczki, niewątpliwie nie zdawali sobie sprawy z tego, że realizują pierwszy czyn samorzutnej polskiej propagandy podziemnej i że robią coś, co dla morale świeżo pokonanego narodu mieć będzie wielkie znaczenie Kolejnym zagadnieniem był kłopot z uruchomionymi wśród ruin i zgliszcz stolicy Luksusowymi restauracjami i dancingami Młodym ludziom z planu oburzenie tamowało oddech, gdy patrzyli na przepych zastawionych winami i zakąskami stołów oddzielonych jedynie wielkimi witrynami okien od rażącej nędzy warszawskiej ulicy. A tę podłość moralną za mało było nalepek. Historycznym faktem pozostanie, że zespół Buków w ramach planu. Po raz pierwszy zastosował gazy dla wywarcia presji na nikczemność. Mianowicie w grudniu 1939 roku młodzi ludzie i jedna dziewczyna pod przewodnictwem Janka Błyńskiego, cudowny człowiek, zakatowany w 1943 roku na Szucha, zagazowali osławiony warszawski lokal luksusowy Adrian gazem wywołującym wymioty. Satysfakcją było przyglądanie się wystrojonym kobietom i obżartym, łajdackim twarzom mężczyzn opuszczających szybko Adrię i chorujących w śniegu na ulicy. Występ w Adrii był ostatnim aktem współpracy Buków z Planem. Zarówno Zeus, jak i sami chłopcy stwierdzili, że związanie się z Planem było związkiem nienaturalnym. Nie mieli zainteresowań partyjno-politycznych. Ile się czuli w chaosie organizacyjnym. Pragnęli innego typu organizacji. Rozstanie odbyło się bez zgrzytów, bez nieporozumień, w sposób naturalny i uczciwy. Obie strony stwierdziły, że nie pasują do siebie. I buki odeszły, by dalej szukać swego właściwego miejsca w Polsce podziemnej. Odeszli na miesiąc przed katastrofą planu. Słynna była na całą Warszawę ta pierwsza wielka wsypa. Był to początek 1940 roku. Kilkudziesięciu ludzi znalazło się w rękach Gestapo, przy czym aresztowano także rodziny podejrzanych, między innymi całą sześciosobową rodzinę Juliusza Dąbrowskiego, z której cztery osoby zginęły od kul lub w obozach, oraz rodzinę Jerzego Drewnowskiego. Gestapo było we wszystkich lokalach planu. Schwytano kota w jego mieszkaniu i tylko dzięki dużej przytomności umysłu dzielny ten mężczyzna potrafił wymknąć się z rąk gestabowskich. Z zespołu buków nikt nie ucierpiał. Burza przewaliła się obok nich. Oddajmy hołd ówczesnej młodzieży planu i jej kierownikom. To prawda, byli chaotyczni w organizacji. Były to jednak gorące serca, pragnące zespolić szczęście Polski ze szczęściem jej najszerszych warstw ludowych. I była to także jedna z najpierwszych organizacji niepodległościowych podziemnej Warszawy. Ponad trzy miesiące trwało poszukiwanie przez Buki nowego dla siebie miejsca w Polsce podziemnej. Niełatwa to była sprawa, Centralna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski tak się zakonspirowała, że trafić do niej przedstawiciele buków nie mogli. Penetrując więc świat podziemny, coruchliwsze buki wywiadywały się i szukały odpowiedniej służby, zajmując się na razie kolportażem podziemnej prasy, która z miesiąca na miesiąc stawała się coraz liczniejsza. Kolportowano prasę organizacji wojskowej ale ileż także innych pism przeszło przez kolportaż Buków w świat. Szła przez ich ręce słynna na owe czasy i szeroko rozprowadzana Polska żyje. Szła prasa socjalistyczna, narodowa, demokratyczna, bezpartyjna. Szły gazety powielone i drukowane, ponieważ jednak kolportaż dużo czasu nie zajmował Równocześnie zaś skończyły się w domach Buków słynne trzymiesięczne pensje, wypłacone we wrześniu przez polskie władze. Musieli zająć się pomocą materialną swym domom. Trzeba było chwytać wszystko to, co dawało zarobek. Ale czy chwytano naprawdę każde wpadające pod rękę zajęcie? No nie. Były zarobki, które jakoś odpychały, na które żaden z nich nie miał ochoty. Raziło coś w paskarskim handlu żywnością. Nie pociągały pierwsze próby wyrobu bimbru. Bez specjalnego zastanawiania się, bez specjalnej myśli przewodniej, wdrożeni do pewnego typu postępowania, wybierali te wojenne sposoby zarobkowania, w których zarobek szedł w parze z mniejszą lub większą akcją pomocy społecznej. Więc przede wszystkim szklarstwo. Po oblężeniu, Domy warszawskie były całkowicie pozbawione szyb, a zima 1939-1940 roku była jedną z najstraszliwszych polskich zim. Brakowało opału, ludność cierpiała ogromnie, szklarze mieli pełne ręce roboty i wtedy właśnie zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu zastępy szklarzy amatorów, a wśród nich buki. Piekielnie męcząca była ta praca. Ręce grabiały na mrozie, puchły palce. Nieustanne przebywanie w wyziębłych mrozem pokojach wciągało w przewlekłe przeziębienia. Wydostanie szyb wymagało fantastycznej pomysłowości i sportu. Ale cóż to była za satysfakcja, gdy się widziało, jak do świeżo oszklonych izb wracali wypędzeni z nich ludzie jak po raz pierwszy nagrzane piece ocieplały powietrze, jak w tym błogim cieple wracał spokój na twarze dzieci, kobiet i mężczyzn. Gdy skończył się sezon szklenia, rozdzieliły się drogi buków. Rudy zaczął dawać korepetycje. W mieście zamknięte były wszystkie szkoły, a Rudy był doskonałym korepetytorem. Alek ze swym zamiłowaniem do ekstrawagancji uruchomił jedną z pierwszych w Warszawie riksz, to jest dwukołowy wózek połączony z rowerem. Riksze prowadził do spółki z Małym. Ponieważ były to czasy, gdy uruchomiono tylko kilka linii tramwajowych, zaś każda z dopiero co wprowadzonych w stolicy riksz wzbudzała wśród publiczności zdumienie i uśmiech, Alek czuł się doskonale. Te, mały, czy nie sądzisz, że możemy być dumni z wprowadzenia w Polsce nowych środków lokomocji? Pionierzy jesteśmy, psiakość. Praca riksiarza była ciężka i męcząca. Riks mało, amatorów transportu dużo. Gdy Alek z mamem wracali po dniu roboczym do domu, czuli się tak zmęczeni, że nie mieli już chęci ani na czytanie, ani na dyskusję. Ponieważ wraz z nadejściem lata zjawiły się na ulicach niesprzątanego miasta tumany kurzu, Alek i Mały powzięli decyzję skończenia z rikszą. Pan Bóg dał lato nie po to, by pedałować po mieście w skwarze i kurzu. Trudno dziś o góry i morze, ale najbliższa wieś jest, tuż, tuż. I tak się zaczął nowy rozdział zarobkowania, typowo wojennej pracy Alka został drwalem. Ponieważ węgiel nie dochodził wówczas do stolicy i drzewo stało się podstawowym środkiem opału, o pracę w lesie było nietrudno. W jednej z podwarszawskich miejscowości zaciągnął się Alek do roboty i ciął, piłował, rąbał od rana do wieczora. Rąbanie drzewa jest ciężką pracą, ale wbrew pozorom pracą przyjemną. Szczególnie dla młodego, silnego mężczyzny Gdy się oburącz trzyma w dłoniach ciężką szczapę Która jak piorunem rażona rozpada się na dwie części Ma się poczucie siły, w której dobrze się czuje psychika męska Tamto właśnie w środowisku, gdzie pracował jako drwal Poznał Jędrka Makulskiego Był to chłopiec o parę lat młodszy od Alka I prawie o połowę mniejszy od niego ale z usposobienia, charakteru, sposobu myślenia i zainteresowań tak doń podobny, że już po krótkim czasie młodzi ludzie zaprzyjaźnili się z sobą. Początki ich przyjaźni związane były z pewnym odkryciem, które na parę miesięcy związało ich i zaspoliło we wspólnym przedsięwzięciu. Spacerując kiedyś po lesie, natknęli się na jakieś miejsce najwidoczniej świeżo poryte łopatami – Zaczęli myszkować i ze zdumieniem wydostali karabin. Parogodzinna praca postawiła ich wobec faktu niebudzącego żadnej wątpliwości. Natknęli się na spory skład broni, złożony z kilku karabinów maszynowych, kilkudziesięciu karabinów ręcznych i dużych zapasów amunicji. Najwidoczniej któryś z oddziałów, zmuszony do kapitulacji, zakopał tę broń, by nie dostała się wrogowi. Zakopał ją jednak mało starannie. Odkrycie ogromnie poruszyło obydwu młodych ludzi. Nie sposób było o tym mówić komukolwiek z domowników. W lęku przed odpowiedzialnością doradziliby im jeszcze jakieś głupstwo. Gwałtownie czynione próby dotarcia do jakiejkolwiek komórki organizacji wojskowej, zakomunikowania jej o odkryciu i przekazania broni, spaliły na panewce. Nie potrafili dotrzeć do wojska. Cóż pozostawało robić? Wzięli na siebie, całkowicie, ciężar radości i kłopoty odkrycia. Przez szereg tygodni, każdej wolnej godziny i w każde święto gruntownie porządkowali broń. Czyścili ją starannie. Reparujemy rower, proszę pani. Oliwili, szczelnie zawijali w impregnowany materiał, Wreszcie starannie zakopywali w dobrze urządzonym schronie. Była to ciężka i męcząca robota, która zajęła obu chłopcom kilka miesięcy. Pomagało im w tym zresztą paru buków. Gro jednak odpowiedzialności ciążyło na Alku i Jędrku. Ta właśnie praca stała się podłożem ich paroletniej przyjaźni.